— Jesz. — Idzie jesz, idzie jesz, może ciebie pokłuć też. Pyta wróbel. — Panie jeżu, co to pan ma na kołnierzu? — Mam ja igły, ostre igły, bo mnie wróble nie ostrzygły. I dziejesz, i dziejesz, może ciebie pokłuć też. Z oczy ujeża młody szczygieł. Po co panu tyle igieł? Mam ja igły, ostre igły, żeby kłuć niegrzeczne szczygły.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 Wzięła sroka nogi zapas, tyle wideł, taki zapas. W dziesięć chwil już była na wsi. Ludzie, moi najłaskawsi, otwierajcie drzwi sosnowe, dostaniecie widły nowe.